Ludzie o, Ludzie. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach.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 czy paniak zaprasza na stronę? Jest podana. Tak dziękuję jest. panu. I powrotu żony do pana. Bardzo, Bardzo życzę. Dziękuję. dziękuję. Do jutra pa.